Klasa Alka, Rudego i Zośki zdała maturę. Osiemnastoletni Rudy jako prymus i dziewiętnastoletni Alek jako średniak. W początkach czerwca 1939 roku cała grupa Buków spośród klasy maturzystów wyruszyła pod wodzą Zeusa na dziesięciodniową wycieczkę w Beskidy Śląskie. Cóż to była za cudowna wyprawa. Po wspaniałym, słonecznym dniu na baranie i Górze ruszyli autobusem na Zaolzie do Trzyńca zwiedzać wielkie huty żelaza. Potem na tarasie ośrodka harcerskiego w górkach wielkich opici świetnym mlekiem opalali się leniwie w piekących letnich promieniach słońca w zapachu górskich łąk. A następnego dnia wśród lasu bukowego na równicy, spoglądając w dolinę Wisły, rozpoczęli długą wymianę zdań. O czym? O rzeczach najważniejszych dla wszystkich maturzystów świata. O przyszłości. Najpierw mówił Rudy, jak zwykle uogólniał zagadnienie. Nie ma co gadać, powiodło nam się. Mieliśmy dobrą szkołę, potrafiliśmy stworzyć zespół koleżeński, staliśmy się grupą przyjaciół. Nobles obliż! Nie wolno spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk. Na wyspach Salomona zaczął któryś z klubu pięciu. Stól, pysk, Salomonie, przerwał mu ze śmiechem ktoś z paczki rudego. Tak, tak, wtrącił się leżący na plecach Zeus. Robota aż się prosi do rączek w tym pięknym kraju. Wisła, Wisła, modra rzeka, nieuregulowana. Miliony maćków z wesołej piosenki klepie biedę, aż piszczy. Nie ma na zapałki, nie ma na sól, nie ma na buty. Rodziny robotnicze po miastach nie w mieszkaniach żyją, lecz w norach. Nakłady książek w tym pięknym kraju wynoszą ledwo po dwa, trzy tysiące. Około pięćdziesięciu procent szkół to szkoły jednoklasowe. Diabel, niedużo zrobiło się w ciągu tych dwudziestu lat niepodległości. Od choćby porównać rozbudowę miast, gdynie centralny okręg przemysłowy, powstanie nowej warstwy społecznej wykwalifikowanych robotników, rozbudowę ubezpieczeń społecznych. Ogromny spadek śmiertelności Ale na Boga miłego, iluż tu trzeba jeszcze Pierwszorzędnych inżynierów, pierwszorzędnych wychowawców Pierwszorzędnych rolników, pierwszorzędnych rzemieślników Drugorzędni też nie zaszkodzą, przerwał Zośka Bo coś mi się zdaje, że orłów w Polsce było zawsze sporo Mrówek znacznie mniej Gawenda zmieniła kierunek Alek, którego obok pogoni za niecodziennością cechowała silna rządza analizy własnej osobowości, zaczął na inny temat. O tym, że najistotniejszą sprawą jest wyrobienie w sobie charakteru. Rudy podsunął się bliżej do Alka, słuchał go z wytężoną uwagą. Sprawa charakteru, sprawa pracy nad sobą, sprawa uzupełnienia własnej osobowości tym wszystkim, czego tej osobowości brakuje. Wszystko to tak samo poruszało umysł Rudego, jak i umysł Alka. Była to dziedzina przeżyć, która łączyła obu chłopców jednolitym odczuwaniem i jednolitym pragnieniem. Nie tylko zresztą tych dwóch pochłaniał problem doskonalenia się i pracy nad sobą. Pochłaniał on wszystkich członków zespołu Buków. W środowisku tym takie decyzje jak Rudego, który w trzy miesiące nauczył się tańczyć, bo twierdził, że tego mu brakuje do pełni osobowości, jak Alka, który zawziął się na wyrabianie w sobie opanowania i skupienia, jak Andrzeja, który w rok opanował język angielski, jak Zeusa, który przez trzy miesiące nie chodził do ulubionego kina, by dowieść samemu sobie, że zdolny jest do rezygnacji z przyjemności. W innym gronie sprawa doskonalenia się nie miała tyle zrozumienia, co wśród Buków. Ale słuchajcie, cóż to z tą wojną będzie? Zacznie się, czy nie zacznie? Gotowa nam pokiełbasić wszystkie plany. Nie bój się Andrzeju. Pięć razy pan Hitler się obejrzy, nim na nas, na Francuzów i na Anglików skoczy. A jak skoczy, to dostanie w zęby fest. Chłopcy uśmiechnęli się i zapanowała chwila ciszy. Przed oczyma beztroskiej wyobraźni przesuwały się potężne polskie czołgi, niezwyciężone pułki polskiej piechoty i naród cały zjednoczony i zwarty wokół naczelnego wodza i rządu. Niech no tylko Hitler spróbuje, odechce mu się wojny już po paru miesiącach. Chłopcy zaczęli wstawać. Zbliżał się czas od marszu do Brennej. Wkładali plecaki, porządkowali chlebaki. Ktoś zanucił modną w drużynie piosenkę. Dziesięć głosów od razu pochwyciło jej silny, mocny ton. Dalej wesoło, niech popłynie gromki śpiew, niech tysięcznym echem zabrzmi pośród drzew, niech spędzi z czoła wszelką troskę, wszelki cień, wszak słoneczny mamy dzień.